To są informacje Polskiego Radia 24. Będzie rekordowo wysoka. Chodzi o frekwencje w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Iran złamał obietnicę, tak mówi po fiasku rozmów pokojowych prezydent Trump. Wyznawce prawosławia obchodzą Wielkanoc. Ich największe skupiska są na wschodzie naszego kraju. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. I jeszcze przez trzy godziny Węgrzy mogą oddawać głosy w wyborach parlamentarnych. Od rana lokale wyborcze przeżywają oblężenie. Łączymy się z naszym korespondentem w Budapeszcie Piotrem Piętką. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry, w Powiedz podobnie. proszę, czy masz najnowsze dane o frekwencji. Tak, rzeczywiście. I tak jak mówiłem w jednym z poprzednich wejść na danie Polskiego rady 24, powtórzę, święto demokracji na Węgrzech, fenomen i rekord. Już w tej chwili 66% Węgrów poszło do wyborów. To, było, to są dane na godzinę 15, czy prawie 5 milionów osób oddało swój głos. To już jest niemal tyle, co w kilku poprzednich wyborach. Już brakuje naprawdę niewiele i te rekordy na pewno zostaną pubite. To na pewno kwestia walki politycznej między dwoma największymi partiami ale także to jak mobilizują ci najważniejsi politycy, którzy wcześniej rano już oddali swój głos, czyli mówimy o Pejterze Modiarze i Wiktorze Orbanie. Wiktor Orban broni swojej pozycji, Peter Modiar walczy o to, żeby zostać premierem. Posłuchajmy, co po oddaniu swojego głosu powiedzieli do swoich wyborców.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 Ja tylko dodam, że Peter Młodzior zapowiedział, że będzie odbudowywał stosunki e, wyszehradzkie i pierwszą po, po, potwierdził, że pierwszą wizytę, jeśli zostanie premierem e, złoży właśnie w Warszawie, bo już rozmawiał o tym z premierem Donaldem Tuskiem. Z Budapesztu relacjonował Piotr Piętka. Bardzo dziękujemy. Przebieg węgierskich wyborów monitoruje kilkuset obserwatorów OBWE. Będą to robić do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 19.00. Teraz pierwsza reakcja prezydenta USA po fiasku negocjacji pokojowych z Iranem. Rozmowy trwały 21 godzin, toczyły się w stolicy Pakistanu. O ich przebiegu szczegółowo informowali Donalda Trumpa, wiceprezydent Jay Devens i członkowie delegacji Waszyngtonu. Amerykański przywódca oskarża Iran o złamanie obietnicy. Jak napisał w mediach społecznościowych, mimo wcześniejszych deklaracji, Teheran nie odblokował cieśniny Ormus czym wywołał niepokój na świecie. Ten ważny szlak handlowy powinien być niezwłocznie otwarty, podkreśla prezydent Trump. Jak dodaje, choć część ustaleń była pozytywna, to rozmowy zakończyły się fiaskiem w najważniejszej kwestii, czyli programu nuklearnego Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada, że jego kraj rozpocznie blokadę wszystkich statków, które będą próbowały wpłynąć do cieśniny Ormus lub ją opuścić i ostrzega, że każdy atak Iranu na amerykańskie siły lub cywilne statki spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią. Ulicami Warszawy przechodzi Katyński Marsz Cieni. 19 raz zorganizowało go Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław. Wspiera je Instytut Pamięci Narodowej. Marsz odbywa się w przeddzień obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Podczas marszu pracownicy IPN-u Rozdają repliki guzików z mundurów polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Mają one niezwykłą symbolikę, nierozerwalnie związaną ze zbrodnią katyńską, mówi Łukasz Kostrzeński z Narodowego Centrum Kultury. To jest taki bardzo mocny znak, bardzo mocny symbol, bo bardzo często guzik to była jedyna rzecz, jaka pozostawała po ofiarach tej wielkiej zbrodni. Mamy też przeświadczenie, że katyń w dużej mierze to jest uniwersalna odpowiedzialność również za dzień dzisiejszy. Katyń no to jest wielki symbol, który kształtuje nas do dzisiaj. Rozdawanie replik guzików z mundurów polskich oficerów które mają przypominać o ich tragicznych losach, potrwa do jutra. Prawosławni oraz wierni kościołów obrządków wschodnich obchodzą Wielkanoc. Po poświęceniu pokarmów i jedzą wspólny posiłek w gronie rodziny i przyjaciół. Przeżywamy wielką radość z tego, że Chrystus z martwych wstał. I tak jak zawsze modlimy się o to samo, mówi wikariusz parafii katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie, ksiądz Mirosław Wiszniewski. O pokój dla całego świata, o zjednoczenie wszystkich Bożych Kościołów, o to, aby świat widział Chrystusa, aby widział tego zmartwychwstałego, o to, aby każdy człowiek przede wszystkim pamiętał o tych dwóch przekazaniach, które są jakżeż ważne dla nas. Pierwsze to oddanie czci Ojcu Bogu, Jego wychwalanie, modlitwa do Niego i drugie to szacunek dla drugiego człowieka, miłuj bliźniego swego siebie samego. W naszym kraju mieszka 600 tysięcy wyznawców prawosławia, najwięcej na Podlasiu. To były informacje Polskiego Radia 24. 14 stopni jest na termometrach na Mazowszu i na zachodzie kraju. 10 na Podlasiu, na Półwyspie Helskim zimno, tam tylko 6 stopni. Najwięcej słońca jest w centrum i na wschodzie. Najwięcej chmur na zachodzie, tam pada słaby, przelotny deszcz. Polskie Radio 24 Słowem wszystko. Chińskie znaki Chińskie znaki przy mikrofonie Tomasz Sajewicz Stany Zjednoczone rysują czerwoną linię nie tylko Iranowi, ale także Chinom. Według amerykańskiego wywiadu Pekin zamierza przekazać irańskim władzom własne systemy obrony powietrznej. Donald Trump grozi Chińczykom. Stawką o stabilność relacji chińsko-amerykańskich i już przełożone raz ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem w Pekinie. Wizyta szefowej największej opozycyjnej tajwańskiej partii Kuomintangu w Pekinie i spotkanie z przewodniczącym Chin to misja pokojowa, twierdzą członkowie tajwańskiej delegacji. To mydlenie oczu społeczności międzynarodowej, że Tajwan jest wewnętrzną sprawą Chin, ripostują tajwańskie władze. Współpraca wojskowa Rosji i Korei Północnej przy wsparciu Chin, kiedy świat skupiony jest na Bliskim Wschodzie, a wcześniej na rosyjskiej inwazji na Ukrainie, Koreańczycy z północy rozbudowują współpracę militarną z Rosją za mniej lub bardziej cichym przyzwoleniem chińskich władz. O tym dziś w Chińskich Znakach. Misja pokojowa czy misja wywrotowa? Przewodnicząca największej tajwańskiej partii opozycyjnej, Kuomintangu, z wizytą w Chińskiej Republice Ludowej. li Cheng Li-un spotkała się w tym tygodniu z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem. W Chińskiej Republice Ludowej propaganda maksymalnie wykorzystuje tę podróż, aby podkreślić związki z Tajwanem i Tajwańczykami. Na Tajwanie wizyta krytykowana jest właśnie za to, za stwarzanie wrażenia, że Tajwan to wewnętrzna sprawa Chin. A to przecież znamy od lat. Chińska propaganda uznaje i chce, żeby tak patrzył na to świat, że Tajwan jest częścią Chińskiej Republiki Ludowej, a przecież de facto nie jest. Po co Cheng Li Wun pojechała na Tajwan? Jak sama twierdzi, to misja pokojowa, która w niespokojnym świecie ma pomóc w zmniejszeniu napięć między obydwiema stronami cieśniny tajwańskiej. Posłuchajcie Państwo. My też chcemy, że w Mamy nadzieję, że wszystkie partie polityczne na Tajwanie nie wykorzystają pokojowego rozwoju relacji jako narzędzia politycznej rywalizacji o głosy. Powinno to być sprawą najwyższej wagi, ponieważ chodzi o wybór między pokojem a wojną. Dlatego mam nadzieję, że wszystkie partie polityczne na Tajwanie odłożą na bok różnicę i będą wspólnie działać na rzecz pokoju. Bardzo przemyślana retoryka, bo kto nie chciałby być za pokojem, szczególnie teraz? Ale w tym konkretnym przypadku pokój to podporządkowanie się woli Chińskiej Republiki Ludowej. To wszystko to mniej lub bardziej sprytne zabiegi propagandowe. Chen li to bardzo efektowna polityczka. Chyba bardziej na potrzeby wewnętrznej polityki tajwańskiej tłumaczyła, że dobry Xi Jinping rozumie odmienny styl życia Tajwańczyków. Czy taj komunistyczne Chiny rozumieją potrzebę demokracji Tajwanu? 只要有利于两岸和他人發展的主持人都全力去... Xi Jinping w swoim wystąpieniu docenił i uszanował odmienny styl życia i system Tajwanu. Wyraził również nadzieję, że będzie to wzajemne. Tajwan z kolei szanuje i docenia osiągnięcia rozwojowe Chin kontynentalnych. Wyraził również nadzieję, że w trakcie tego procesu nie dojdzie do konfliktu między obiema stronami. W przyszłości obie strony będą stanowić jedną rodzinę z większą wymianą i bliższymi Sią. więzami. 两岸要发生冲突. Tak harmonijne współistnienie Pekin prowadził już z Hongkongiem w ramach polityki jedno państwo, dwa systemy, ale kiedy Hongkończycy korzystając z narzędzi demokratycznych zaczęli protestować przeciwko ograniczaniu ich wolności, ta z pełną brutalnością wachlarza możliwości chińskiego aparatu władzy została raz na zawsze stłumiona. Nikt nie chce wojny, Tajwańczycy też jej nie chcą. Ale na tych emocjach, szczególnie teraz, gra szefowa Kuomintangu. Na Tajwanie zaś zwraca się uwagę na inny aspekt tej wizyty. Ma ona sprawiać wrażenie, że Tajpej podporządkowana jest Chinom i to mydlenie oczu społeczności międzynarodowej. Oczywiście tej mniej zorientowanej części. Minister odpowiedzialny za sprawy Chin w tajwańskich władzach odwoływał się nawet do takich kwestii jak godność. Chu Cheng. Rząd podejmie wszelkie niezbędne działania w celu ochrony suwerenności i godności narodowej. Uważnie przyglądamy się, jak Kuomintang forsuje ramy pokoju między obiema stronami. Jeśli jednak taka współpraca nie będzie, po pierwsze uznawać istnienia Tajwanu, po drugie nie uszanuje woli narodu tajwańskiego, a po trzecie komunistyczna partia Chin nadal będzie zastraszać Tajwan siłą militarną, to tajwańskie władze absolutnie tego nie zaakceptują i podejmą wszelkie niezbędne środki w celu ochrony wolności i demokracji. Tajwanu. Bardzo jasny przekaz i ostrzeżenie, że takie wizyty szkodzą postrzeganiu sytuacji w cieśninie tajwańskiej. Celem jednostronnego przewodnictwa Pekinu w rozmowach między przywódcami Kuomintangu i KPH jest przekształcenie kwestii cieśniny tajwańskiej. Sprawy wewnętrzne. Chińscy komuniści celowo stwarzają fałszywe wrażenie, że Tajwan jest wewnętrzną sprawą Chin, aby zdezorientować opinię międzynarodową i osiągnąć swój cel, jakim jest przeciwdziałanie ingerencji z zewnątrz. Przewodnicząca Cheng powtórzyła narrację komunistycznej partii Chin i pochwaliła osiągnięcia KPH w zakresie zarządzania. Jest to nie tylko sprzeczne z głównym nurtem opinii publicznej na Tajwanie, ale także stoi w jaskrawej sprzeczności z troską społeczności międzynarodowej o pokój w Cieśninie Tajwańskiej i sprzeciwem wobec nacisków ze strony komunistycznej partii Chin. Te dwie optyki nie mają prawa się spotkać. Czas dla takiej wizyty, można powiedzieć, doskonały, bo zawierucha wojennej niepewności. W cenie miłowanie pokoju, które pada na podatny grunt lęków, ale Tajwańczycy nie dadzą się na to nabrać, że Chiny zaakceptują ich odmienny styl życia, czytaj demokrację, której zakazują swoim własnym obywatelom. Tydzień temu przy okazji Świąt Wielkiej Nocy Marcin Jerzewski, szef European Values Center for Security Policy na Tajwanie opowiadał Państwu, jak to chińska propaganda do stworzenia obrazu jedności Tajwanu i Chin zaprzęga nawet ludowe wierzenie. Zjednoczony Front wykorzystuje religię, wykorzystuje szczególnie chińską Religię ludową i kult bogini Madzu jako narzędzie wpływu na społeczeństwo tajwańskie. Wspomniana przeze mnie bogini Madzu to opiekunka mórz i oceanów. Większość osób które mają etnicznie swoje korzenie w Chinach i obecnie mieszkają na Tajwanie pochodziła z południowych prowincji, takich jak prowincja Fujian, więc dostali się na Tajwan przepływając przez cieśninę Tajwańską. To tłumaczy, dlaczego kult y, bogini Mazu jest tak istotny. Myślę, że w najbliższych programach więcej uwagi poświęcimy meandrom chińskiej propagandy, ale na koniec tego tematu posłuchajcie państwo, jakiego poziomu retoryki sięga pani Cheng Li -Wun, przewodnicząca Kuomintangu. Po niebie powinny latać ptaki, a nie pociski. W morzu powinny pływać ryby, a nie okręty wojenne. Ludzka technologia powinna służyć dobru ludzkości i ziemi. Nie powinna służyć wzajemnej rzezi ani niszczeniu ekosystemów. I mówi to w Chinach, które wspierają Koreę Północną, Rosję w jej agresji na Ukrainie, a teraz także coraz bardziej bliskie są wspierania Iranu. I o tym za chwilę. Prezydent Donald Trump ostrzega Chiny, że jeśli będą militarnie wspierać Iran, będą mieć poważne problemy. W weekend CNN, cytując źródła amerykańskiego wywiadu, poinformowała, że Chiny przygotowują się do wysłania do Iranu systemów obrony powietrznej. Chińskie władze nie komentują na razie tych doniesień. Prezydent Donald Trump ostrzega, że jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to poważnie skomplikuje to relacje Chin i Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, już za niespełna miesiąc amerykański prezydent miał się spotkać w Pekinie z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Pierwotne plany rozmów na przełomie marca i kwietnia pokrzyżowała wojna z Iranem. Spotkanie w stolicy Chin miało przypieczętować zawieszenie broni obu mocarstw w wojnie celnej. Amerykański wywiad uważa, że Pekin przygotowuje się do przekazania Iranowi systemów obrony powietrznej. Wcześniej chińskie władze pomimo próśb Teheranu nie decydowały się na bezpośrednie wsparcie militarne. W ubiegłym roku do Chin miały jednak trafić substancje chemiczne, które posłużyły potem do produkcji rakiet wykorzystywanych w ubiegłorocznej wymianie ognia z Izraelem. Tymczasem według źródeł pakistańskich rozmową pokojowym w Islamabadzie, przypomnę zakończyły się fiaskiem, pomogło chińskie i rosyjskie veto w Radzie bezpieczeństwo NZ w głosowaniu dotyczącym zaangażowania się międzynarodowych w cieśnienie Ormus. Gdyby doszło do przekazania Iranowi systemów obrony powietrznej, to można się spodziewać, że USA nie pozostaną dłużne Chińczykom. Wojna będzie gospodarcza, a dopiero co, i to przypomnę, tylko do jesieni, ugaszono widmo konfrontacji celnej. Trudno sobie wyobrazić, że Trump odwiedziłby Pekin, gdyby doszło do sprzedaży broni Iranowi. Amerykański prezydent, który jest mistrzem w tłumaczeniu swemu elektoratowi niewygodnych dla Ameryki informacji, tego jednak w sukces nie przekuje. Tymczasem sytuacja na Bliskim Wschodzie spowolni wzrost gospodarczy Azji. Już teraz prognozują eksperci. Azjatycki Bank Rozwoju poinformował, że wzrost gospodarczy w rozwijających się krajach Azji i Pacyfiku prawdopodobnie spowolni w tym roku. Konflikt na Bliskim Wschodzie, jak wiemy, zakłóca handel i rynki energetyczne. Skala spowolnienia będzie zależeć od tego, jak długo utrzyma się kryzys. Wzrost regionalny w Azji może spaść do 4,7%, w 2026 z 5,4% w roku ubiegłym, a inflacja może wzrosnąć do 5,6% z 3% w 2025, jeśli działania wojenne będą się utrzymywać do trzeciego kwartału tego roku. Takie prognozy ma Azjatycki Bank Rozwoju. W tym tygodniu publikowano dokument Asian Development Outlook. Kluczowe założenia raportu zostały sfinalizowane 10 marca i przewidywały konflikt trwający około miesiąca. Główny ekonomista Azjatyckiego Banku Rozwoju Albert Park. Lasting... Wydarzenia od 10 marca sugerują, że przedłużający się konflikt jest coraz bardziej prawdopodobny. Dwutygodniowe zawieszenie broni napawa optymizmem. Mamy nadzieję, że konflikt zostanie rozwiązany jak najszybciej, jednak zawieszenie broni nadal wydaje się bardzo kruche. W scenariuszu, w którym zakłócenia na rynkach energii utrzymają się do początku przyszłego roku, w najgorszym przypadku. Wzrost gospodarczy w regionie byłby niższy o 1,3 punktu procentowego, a inflacja wyższa o ponad 3%. Czyli ekonomiści nie za bardzo wierzą w szybką stabilizację na rynkach energetycznych. Wojna na Bliskim Wschodzie kładzie się cieniem na prognozach gospodarczych państw rozwijających się w Azji. To jeszcze zajrzyjmy do będącej pod chińskim protektoratem gospodarczym i politycznym Korei Północnej, która zdaniem analityków dosłownie uczy się na konfliktach Rosji z Ukrainą i tym na Bliskim Wschodzie. Sekretarz Generalny Forum Obrony i Bezpieczeństwa Koreańskiego, Shingyong woo Uważam, że Korea Północna bacznie obserwuje wojnę z Iranem. Myślę, że USA nie doszacowało jej. Kiedy patrzymy na wojnę, nie chodzi przecież o przewagę militarną. Powodem zawieszenia broni w wojnie jest to, że Stany Zjednoczone nie były w stanie całkowicie wyeliminować asymetrycznej broni Iranu. Obecnie wojna między USA i Iranem praktycznie znalazła się w impasie. A Korea Północna w tym tygodniu ponownie testowała pociski balistyczne. Korea Północna testuje różne rodzaje broni, aby wysyłać sygnał na zewnątrz. My również posiadamy takie systemy uzbrojenia. Nie atakujcie nas bezmyślnie jak Iran. Ponad 100 północno-koreańskich firm wojskowych i 76 rosyjskich przedsiębiorstw tworzy siatkę finansującą programy wojskowe i nuklearne Korei Północnej. Wynika z raportu Obywatelskiego Sojuszu Obrony Praw Człowieka w Korei Północnej. Śledztwo wykazało, że w ramach procederu w latach 2023-2025 przekazano do Pjongjangu co najmniej 30 milionów dolarów. północno rząd wysyła swoich żołnierzy do Rosji na polecenie wojskowe, gdzie pracują m.in. na budowach w zakładach mięsnych oraz w sektorze spożywczym. Pośrednikami w tym procederze jest ponad 100 północnokoreańskich firm handlu zagranicznego, które są bezpośrednio powiązane z departamentami odpowiedzialnymi za produkcję broni, w tym rakiet balistycznych oraz za program zbrojeń jądrowych. DZIĘKI Zapraszam na rozmowę z Ilią Szumanowem, rosyjskim prawnikiem, współzałożycielem organizacji Arktyda i członkiem rosyjskiego memoriału, współautorem raportu. Ilia obecnie jest poza Rosją. Rosja, Rosja na zmaga się w obecnie z poważnym niedoborem, niedoborem siły roboczej. Brakuje 5 milionów ludzi, a te 5 milionów to rezerwa mobilizacyjna, którą Rosja przeznacza na agresywną wojnę na Ukrainie. Tych ludzi brakuje w przedsiębiorstwach. Migranci z Azji Środkowej nie są w stanie wypełnić tego niedoboru siły roboczej. Roboczej. myślę, że to całkiem naturalne i pragmatyczne dla rosyjskich władz. To substytucja importu taniej siły roboczej z korei północnej kraju przyjaznego Rosji. E, siły z e, dla Rosji, i korei. Mówi pan o taniej sile roboczej, ale dla tych ludzi to niewolnictwo. wolnictwo. E, to to nowoczesna forma rabstwa, która przyporządkowuje pod sobą Zdecydowanie tak. To współczesna forma niewolnictwa, obejmująca zamknięte obozy, odgrodzone obszary, z których północno-koreańscy pracownicy nie mogą uciec. Wiąże się to z ciągłym nadzorem ze strony Sił Bezpieczeństwa towarzyszących tym grupom, w tym północno-koreańskich organów ścigania i agencji wywiadowczych. Pracują czasami po 20 godzin dziennie i żyją w warunkach, których nie można nazwać humanitarnymi. po 20 godzin w dzień, przeżywanie w условиях, które nie nazwać Yeah. <laughs> Jedyne, co otrzymują, to papierosy i podstawowe artykuły gospodarstwa domowego. Oczywiście wszystkie pieniądze trafiają przede wszystkim do funduszu państwowego, który następnie jest wykorzystywany na zakup towarów niezbędnych dla północnokoreańskiej gospodarki lub na budowę północnokoreańskiej machiny wojennej. Towary, niezbędne dla ekonomiki Siernej Korei, albo które idą na, jak tej wojennej maszyny Wyjaśnijmy jak działa ten system, ponieważ wszystko kryje się za kwestiami edukacyjnymi. identyfikowali tak nazywany opisaliśmy tak zwany system edukacyjny, który zakłada, że Koreańczycy z północy, którzy przyjeżdżają do Rosji, nie mają umów o pracę. Zacznę od tego, że w latach 2017-2019 wszyscy Koreańczycy z północy w Rosji i innych państwach zostali zobowiązani do ich opuszczenia. Wszystkie umowy o pracę z nimi zostały rozwiązane, a wszystkie przedsiębiorstwa komercyjne zostały oficjalnie zamknięte. Jednakże po 2019 roku rosyjskie władze opracowały program mający na celu zatrzymanie północno-koreańskich pracowników i przedsiębiorstw w Rosji poprzez tzw. staże, które działają na podstawie wiz edukacyjnych, nieobjętych mechanizmem sankcji. Utorowało to drogę tak zwanym studentom w Rosji, którzy po przyjeździe do Rosji rozpoczynają staże w firmach. W rzeczywistości to pełnoetatowa praca z pełnym wynagrodzeniem. Pełne zatrudnienie dla tych osób i nawet przedstawiciele firm tego nie ukrywają, ponieważ teorie, że nie są to staże, a raczej umowy o pracę, potwierdza również kwota wypłacana za każdego północno-koreańskiego pracownika przez firmę komercyjną. Mówimy o dziesiątkach tysięcy rubli, czyli od 250 do 3000 dolarów miesięcznie, czyli tyle, ile otrzymują pośrednicy, którzy organizują staże dla Koreańczyków z północy w tych firmach. Na, na to dużo myśli. jak na Rosję. Da. Czemu? Tak, stypendium studenckie, czyli oficjalna pensja, jaką student otrzymuje w Rosji, zazwyczaj nie przekracza 50 dolarów. Zatem przeciętne wynagrodzenie Koreańczyka z północy pracującego w Rosji jest znacznie wyższe niż ten staż. Są to zatem dość wysokie pensje, ale Koreańczyk z północy otrzymuje jedynie kieszonkowe. W mediach społecznościowych znaleźliśmy kilka reklam firmy oferującej pracowników z Korei Północnej. Skontaktowaliśmy się z nimi, przedstawiając się jako przedstawiciele rosyjskiej firmy. Oni wyjaśniały Wszystkie warunki sprowadzenia Koreańczyka z północy do Rosji. Mówili o możliwościach zatrudnienia i, co za tym idzie, o rekrutacji co najmniej stu osób. To znaczy, że nie liczą pojedynczych osób, liczą w setkach. Jasne jest, że to rodzaj targu niewolników, jeśli nie handel niewolnikami. Uh, Praży jest tak? taki ry rynek, na to, jeśli nie mówię, rynek tak? Mówił Ilya Szumanow, rosyjski prawnik, współzałożyciel organizacji Arktyda i członek rosyjskiego Memoriału. Całość raportu mogą Państwo znaleźć na stronach obywatelskiego Sojuszu Obrony Praw Człowieka w Korei Północnej. To była audycja chińskie znaki. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia za tydzień.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 Zapraszamy Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. 29 minut po godzinie 16:00. Gość Polskiego Radia 24. Robert Hojda, Fundacja Aktywna Demokracja, program Zatrzymaj Faszyzm, Tour de Konstytucja. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przyglądamy się dziś cały czas temu, co dzieje się na Węgrzech. Tam odbywają się wybory parlamentarne. Frekwencja bardzo wysoka. Zwykle tam i tak frekwencja była wyższa niż w Polsce, koło 70% i więcej. Dziś pojawiają się głosy, że może to być nawet 90%. A zatem święto demokracji? Na pewno tak i wcale bym się nie zdziwił, gdyby rzeczywiście tak wysoki wynik był osiągnięty w, na Węgrzech. E, świadczą o tym doniesienia e, różnego rodzaju, jak przeglądając media społecznościowe czy platformy, jak to woli, społecznościowe, widziałem e, dużo opublikowanych zdjęć, jak wyglądają kolejki e, do lokali wyborczych, naprawdę imponujące. E, I to przypomniało mi trochę też e, rok 23. E, w Polsce, kiedy były właśnie wybory do parlamentu i też cieszyliśmy się taką dużą frekwencją, jaką Polska osiągnęła. Chociaż wydaje mi się, że to powinna być oczywistość, prawda? No tak. Skoro mamy taki system, skoro możemy z niego korzystać, no to czemu nie? Prawda, fajnie by było, dobrze by było, gdyby obywatele byli świadomi tych swoich możliwości i też czy ja wiem, no chciałoby się powiedzieć trochę o obowiązku, bo to słowo może źle nam się kojarzy generalnie w tym, pod tym kątem, ale to jest poczucie takiego obowiązku wobec własnego kraju, wobec tego co budujemy, czy chcemy zbudować w Polsce. To też wynika, ta niższa niż byśmy sobie życzyli frekwencja, wynika trochę też z tego jacy, jakich mamy polityków i jaka narracja polityczna jest na polskim rynku obywatelskim. I ta niezgoda i też to przeciąganie racji mojszej od twojszej powoduje, że obywatele naprawdę są zmęczeni. Musi być coś spektakularnego, żeby naprawdę poszli do, do wyborów. O racjach mojszych i twojszych za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale do tego słowa, którego pan użył, ja dodam jeszcze kolejne. Uderzę w tony patetyczne, trudno niech będzie. Pan mówi o obowiązku. Ja bym dodał jeszcze podziękowanie, może nawet wdzięczność dla tych, którzy dawno temu poświęcali często zdrowie, często własne kariery, żebyśmy dzisiaj mogli głosować. No ja to, jeszcze, to wobec tego ja jeszcze dalej pójdę i co uważam, że powinno być Kto absolutnie więcej. tak, ale to nie, ale to jest zdrowa nasza rozmowa, tutaj konkurencja pod tym względem wydaje mi się bardzo potrzebna, bo ja bym powiedział o patriotyzmie. Tak bardzo powszechnie w Polsce, um, nie wiem, propagowanym przez różnego rodzaju instytucje, nazwijmy to, czy to partyjne, czy obywatelskie, czy społeczne. Odmienianym przez wszystkie przypadki. Przez wszystkie przypadki i już bym się nawet odnosił do chociażby do tych, którzy walczyli w czasie II wojny światowej. Mam tu na myśli szczególnie bliskich mi powstańców Warszawy. I to dla nich czy wobec nich powinniśmy również zrobić to, co, co jest ważne, czyli dbać o, o nasz kraj w sposób mądry, przemyślany, niechaotyczny i nie kierując się um, taką narracją czysto emocjonalną. To szkodzi. Owszem, i na, te, na pewno jeszcze o tym dziś będziemy rozmawiać, ale wróćmy do bratanków. W odniesieniu do sytuacji na Węgrzech, mówiło się często, czy powtarzało się pytanie, czy po tych wyborach zakończy się na Węgrzech demokracja nieliberalna. Jak pan rozumie to pojęcie? Ja była liberalna. Bo ja nie wiem i trudno mi jest powiedzieć o tym, że na Węgrzech była liberalna demokracja. Chyba, że źle zrozumiałem że, że była nieliberalna i nie że liber... po tych wyborach A, ona się może zakończyć. Mm -hmm. Przepraszam. Rzeczywiście, no ja bym był tutaj ostrożny. Z wielu powodów. Pierwszym powodem jest osoba, która kandyduje i która ma wygrać te wybory, czyli Peter Madziar, który jest tisy, ale trzeba pamiętać, że pochodzi jednak od Orbana z jego szeregów i Współpracował tworząc e, e, Fidesz e, i tutaj wydaje mi się, że gdzieś czym skorupka za młodu nasiągnie i tak dalej. Jeżeli można tak parafrazować w tym wypadku, to jest jedna rzecz. E, ludzie zmieniają poglądy. Patrz Roman Giertych. Wolałbym tego tematu nawet nie ruszać, dlatego że e, wróćmy do Węgier, jeżeli pan pozwoli. E, e, e, I teraz przede wszystkim e, Peter e, Madziar będzie musiał się zderzyć z ogromną machiną e, instrumentów wybudowanych przez Fides. I Orbana. To jest potężne zabezpieczenie. Wiemy coś o tym. Z naszego podwórka 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i, i efekt końcowy tego po przejęciu władzy pokazał, jak bardzo daleko i głęboko można zabetonować takie instytucje, chociażby jak prokuratura, czy instytucje inne, instytucje państwowe. To jest bardzo trudne do przejścia dzisiaj. Wiem coś o tym z, z rozmów i z kontaktów z różnymi osobami, a tam było 16 lat takiej ciężkiej, mozolnej pracy. Martwi też jeszcze jedna rzecz, wypowiedź pułkownika i tutaj pułkownika węgierskiego, który na jednym z no właśnie z, z, z tych wydarzeń jeszcze przed wyborami, wspomniał o tym, jak daleko siły wewnętrzne są skorumpowane i za, zaangażowane w te działania, których się zazwyczaj nie widzi, u nas e, były, e, był e, system do szpiegowania i podsłuchiwania. Można byłoby się też domyśleć, że i tam podobnie to działa e, i może działać dalej, więc to jest... Tak naprawdę ten bój o demokrację i ewentualnie o liberalne Węgry dopiero się zacznie. To prawda. I o ile nie wiemy na ile sytuacja na samych Węgrzech polityczna, gospodarcza, społeczna może się zmienić, o tyle nas powinno interesować chyba to, co dzieje się dziś w kontekście unijnym. Bo akurat Węgry były tym krajem, które wkładały kij w szprychy w kwestiach, no znów ważne słowo, egzystencjalnych niemalże, no bo przecież wspieranie Rosji Putinowskiej mniej lub bardziej wprost, czy też ciepłe myśli na temat polityki Moskwy i z drugiej strony blokowanie pomocy dla walczącej Ukrainy, to są kwestie no, egzystencjalne jak wspomniałem. Ja bym powiedział, że tutaj niestety z wielką przykrością stwierdzam, że Unia Europejska zbyt długo traktowała Orbana z przymrużeniem oka, nie wiem, czekając, licząc na coś, na, na to, że się może zmieni, może będzie, e, będzie lepiej. No nie, nie będzie lepiej. Dzisiaj to widzimy. E, dzisiaj nikt się już nie kryje, ani Orban, ani e, e, Moskwa, e, ani Polska. Prawo i Sprawiedliwość, ani prezydent Nawrocki po czyjej stronie stoją, ani prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który powiedział, że wesprze całą siłą Stanów Zjednoczonych e, Węgry, jeżeli... Orban wygra. No więc to wszystko jest grane na Rosję. To też pokazuje jak Rosja jest mocarstwem silnym i potężnym, o którym mówiono dużo wcześniej. Mówiono o trollach, mówiono o przejmowaniu e, i, właśnie różnego rodzaju mediów informacyjnych. E, I jakoś to wszystko gdzieś nam się rozmywało. Dopiero e, chyba my czekamy na to, aż coś wybuchnie takiego, co nas poruszy i dotknie bezpośrednio. Nie jesteśmy w stanie sami e, podejść. Decyzji bardzo konkretnych, choć niektórzy nie, niektórym się rzeczywiście udaje, i to bym nawet się e, pokusił, co nie jestem skłony co do polskich polityków o pochwałę, ale w pewnym sensie, bardzo ograniczonym tutaj będę mówił, podkreślam w ograniczonym zakresie, pochwaliłbym e, e, Donal e, Donalda Tuska tak za Sejf, który sprowadził do Polski. Jak wytłumaczyć fakt, że. Premier kraju, który nie jest kluczową gospodarką, który także pod względem demograficznym nie jest kluczowym graczem w Unii Europejskiej, tak długo, tak trzeba to przyznać, świetnie czy zwinnie czy sprytnie radził sobie na salonach europejskich. No właśnie, dobrze pan zauważył. Świetnie, sprytnie, zgrabnie radził sobie na salonach europejskich. Można byłoby to przenieść na nasze podwórko. To jak możemy wytłumaczyć sytuację, że mając konstytucję, którą wszyscy znają, potrafią równie dobrze nią się posługiwać na, w różnych sytuacjach i mówić, że jedna albo druga strona łamie konstytucję, a my ją przestrzegamy i, i, i rzeczywiście i jedna i druga strona potrafi równo ją łamać i nic z tego dalej nie wynika. To jest właśnie kwestia tego mechanizmu. Mechanizmów i przygotowania. Tak jak konstytucja u nas nie zakładała, że potrzebuje aż takiego, nie wiem, może uszczególnienia w niektórych wypadkach, żeby było wiadomo, co mówi, tak jak prezydent miał czas na przyjęcie, przyjęcie nie przysięgi, a ślubowania. ślubowania, tak, dziękuję, ślubowania od sędziów niezwłocznie. No może gdyby w konstytucji było niezwłocznie opisane, że to jest do dwóch tygodni, to byśmy wiedzieli. I to jest to, co robi Orban. To jest umiejętność i politycy. Umiejętność ślizgania się nawet tam, gdzie nie ma tego lodu i to płynnie wchodzi i przechodzi. To są rzeczy, o których my jako obywatele ludzie nigdy nie będziemy wiedzieć. To, takie rzeczy dzieją się za zamkniętymi drzwiami. Układy, układziki, być może coś się uda ugrać. Nie wierzę w to, żeby to nie było. Było właśnie w ten sposób załatwiane. Powiedział pan, mamy konstytucję, to prawda, i wszyscy ją znamy. Naprawdę pan tak uważa? Nie, nie, no tego nie powiedziałem. Nigdy się nie ośmieli powiedzieć takiego sformułowania, że wszyscy ją znamy. Ja bardziej powiedziałem w kontekście polityków, którzy wymachują nią i mówią, że konstytucja, kiedy im to jest oczywiście wygodne, że konstytucja mówi to i to, i wy ją łamiecie i to w tym bardzo takim y, y, okrojonym kontekście, bo my konstytucji nie znamy. To, to nie ulega wątpliwości. Czy obywatele, czy politycy y, to... To jest z wielkim żalem, z wielką przykrością e, jako obywatel i ten, który zajmuje się konstytucją już od kilku dobrych lat. Stwierdzam, że e, czy to rząd liberalny dzisiejszy, czy to po, poprzedni rząd daleko e, w odniesieniu i szczególnie w odniesieniu do praw e, człowieka e, jest e, tutaj to zaniedbane i to bardzo mocno. Pytał pan, jak to możliwe? Może problem polega na tym, że jako wyborcy daliśmy się uśpić, rozleglić wiliśmy się i nie, e, do, nie drążymy spraw, nie szukamy sedna problemu, tylko przyjmujemy za dobrą monetę najprostsze odpowiedzi polityków, czy najprostsze wytłumaczenia polityków tego czy innego problemu, a okazuje się, że słowa odrywają się od swoich znaczeń. I dziś można powiedzieć jedno, jutro coś zupełnie innego i właściwie nikt nie protestuje, że obrażany jest jego intelekt. Tak, to prawda. Część osób mówi, że to jest powszechne. Polityka mnie nie interesuje i jest znużona, zmęczona tym, nie chce się w to w cudzysłowie bawić, nie zdając sobie sprawy z tego, że i tutaj jest kontra. Ty się nie interesujesz polityką, polityka polityka zainteresuje się tobą i to, to jest sprawdzone również, wiadomo, że tak jest. Natomiast my, proszę zwrócić uwagę, nam dzisiaj w Polsce nie brakuje niczego w takim życiu codziennym. My nie mamy problemów, tak jak mieliśmy je kiedyś, nie mamy problemów z Węgier, gdzie inflacja była do 50%, gdzie nie ma pieniędzy na remonty ulic, gdzie komunikacja jest tragiczna, gdzie emerytura najniższa to jest w przeliczeniu jak dobrze pamiętam 600, jeżeli nie przesadziłem złotych na miesiąc. I te problemy nas nie dotyczą. Można by powiedzieć, że w dalszym ciągu płynie ciepła woda w kranie i po co w to wchodzić, jak niech szarpią się między sobą, ja mam swoje podwórko, mi jest tak wygodniej, i bezpieczniej. Jeśli chodzi o emeryturę akurat, to tutaj też różowo nie jest. Wiem, że są tacy, którzy nie narzekają, ale myślę, że większość emerytów jednak marzyłaby o tym, żeby dostawać na ostatnim etapie swojego życia, obie jak najdłuższym oczywiście, trochę więcej pieniędzy. Wspomniał pan o tych, którzy polityki mają podziurki w nosie. To mnie oczywiście boli, ale z drugiej strony jestem w stanie trochę ich zrozumieć, bo jeśli jedna strona mówi przez kilka lat, że instytucja X, niech to będzie Trybunał Konstytucyjny, jest absolutnie nielegalna i nie uznajemy, a potem nagle jednak uznaje, a druga strona odwrotnie, najpierw mówi, że to jest absolutnie podstawowy, kluczowy element demokracji, a potem nagle stwierdza, że dzisiaj to już nie uznajemy, no to trudno nie stracić cierpliwości. Zgadza się. Czy wręcz zaufania do polityki, do słów, do znaczenia, do odpowiedzialności? Tak. To ja zapytam trochę inaczej. To kto wybierał tych polityków, którzy raz mówią tak albo raz mówią tak? Kto dopuścił ich do tego, że dzisiaj wychodzą i kierują państwem, e, rozsadzając go od środka w niektórych, w niektórych momentach? Kto jest temu, e, kto powinien za to ponosić odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność? No to przecież to są obywatele. No kto idzie do tych wyborów? Więc jeżeli obywatelom, którzy idą do wyborów i biorą ten udział w wyborach, nie chce się... E, Sprawdzić głębiej, kogo, na kogo głosują, jakie, jakie mogą być konsekwencje. Albo, co gorsza, i to chyba wszyscy wiemy, wybierają e, lepsze zło albo mniej, e, mniej e, e, chciałbym powiedzieć mniej gorsze, zło, e, no, to, no to nigdy nie, będzie, nie rozwiniemy tego tak, jakbyśmy chcieli, w ten sposób, żeby. Polska była, tego nam właśnie brakuje, żeby Polska była spokojnym krajem, żeby polityka, polityce, wie pan, poseł, dla mnie to powinna być osoba, która jest godna szacunku, powszechnego szacunku. Zgoda. Jeżeli ja widzę debatę w parlamencie, gdzie posłowie wysy, wyzywają się w taki plugawy sposób, to nie przystoi. To nie jest podwórko e, takie, żeby można było sobie nawsadzać, że tak powiem kolokwialnie. E, powinni mieć jednak ograniczenia. Tutaj już nie ma żadnych hamolców. jeżeli chodzi o kłamstwa. Nikt nikogo nie ściga, nikt nikogo na, nie napiętnuje. E, więc to upodlenie polskiego, polskich zwyczajów, e, m, posłów i posłanek również e, schodzi na... Psy, przepraszam za, za to porównanie, ale tak powiem jako obywatel prosto z serca e, i to będzie bardzo ciężko odbudować. I obywatele jak będą widzieć, i będą, przykład idzie z góry i będą właśnie widzieć ten przykład, no to czego możemy oczekiwać? Będą robić tak samo albo gorzej. Czyli sugeruje pan, że mamy to, co sobie sami wybraliśmy. Dokładnie czy tych, których sami sobie wybraliśmy. A do tego dochodzą jeszcze emocje i okazuje się, że... Bardzo istotne kwestie, żywotne kwestie dla naszej przyszłości schodzą na trzeci plan, a emocjonujemy się tym, że ktoś powiedział coś o kimś. I co ten drugi odpowiedział? I to się staje esencją y, komentarzy politycznych, analiz politycznych? Naprawdę? To jak się z tego wyrwać? No jest tylko, ja w mojej ocenie jest tylko y, jedna możliwość, czyli dojrzałe, dojrzali obywatele, to co my staramy się robić jako fundacja prowadząc projekt Tour de kiedy jeździmy i rozmawiamy na rynkach ulic, y, na rynkach miast, miasteczek i mówimy o tym, że bądź odpowiedzialnym, świadomym obywatelem, poznaj swoje prawa, poznaj swoje obowiązki, nie daj, nie daj się sobą manipulować, sprawdzaj informacje, fake newsy i teraz takie taki instytucje jak nasza fundacja i tu wspomnę przy okazji o tym, przeżywamy wielki kryzys finansowy. My w dwudziestym roku walczyliśmy o to, żeby demokracja się dźwignęła i żeby wróciła na odpowiednie tory. Udało się poprzez wybory, które Wygrały demokrację. Pozostawiam koalicję, skład koalicyjny, nie będę w, wchodził w te tematy polityczne, natomiast e, na to ciężko pracowaliśmy i teraz okazuje się, że matka zjada swoje dzieci, czyli demokracja, e, te instytucje, bo to nie tylko nasza fundacja, ale inne jeszcze ngo z tego powodu bardzo cierpią i e, no, chylą się ku upadkowi. No Ciekawe zjawisko, chociaż spotykane w świecie polityki. A jak są przyjmowane te zachęty, żeby być świadomym obywatelem, żeby zdawać sobie sprawę ze swoich praw i obowiązków, żeby świadomie podejmować decyzje? Z tego wszystkiego najważniejsze też jest to, że prowadzimy dialog i spotykają się na naszych tych spotkaniach, których w tym roku będzie bardzo ograniczona liczba, to jeżeli w ogóle wyjedziemy, bo to jest warunek jeszcze, to yy, spotykają się ludzie sympatycy, przeciwnych stron sceny politycznej i zaczynają ze sobą rozmawiać. Wie pan, jedną z takich, dam przykład, najlepszych nagród, yy, yy, które dostałem, czy dostaliśmy organizując jeden przystanek nad morzem, nie, chyba w brzegu, nie pamiętam. Przyszedł mężczyzna, który przysłuchiwał się całemu naszemu spotkaniu i potem dostał mikrofon i powiedział tak, wprost. Ja jestem zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości. Od lat głosuję i będę prawdopodobnie głosował. Ale powiem od siebie w ten sposób, że e, słuchałem, przysłuchiwałem się specjalnie temu, co chcecie powiedzieć. Jestem e, pełen szacunku. I chcę, żebyście usłyszeli, że ja już mam dosyć Polski podzielonej. Chciałbym, żebyśmy my jako obywatele mogli ze sobą normalnie rozmawiać, żeby już te podziały, które są, żeby już się zasypać. Podaję jeden z wielu, wielu, wielu przykładów. Niestety to jest bardzo ciężka praca. Yy, yy, nie jest łatwą pracą. Tego się przez media społecznościowe nie załatwi. Musimy rozmawiać ze sobą face to face. I daję przykład ciężkiej pracy, jaką Peter Madzier zrobił. Yy, wspomnę i tutaj uwaga do polskich polityków, którzy yy, też yy, patrzcie i przyglądajcie się i uczcie się, bo yy, wyjeżdżał i w ciągu dnia miał sześć, siedem spotkań. W ciągu jednego dnia potrafił mieć w małych miasteczkach do... 5 tysięcy mieszkańców nie zapominał o tych mieszkańcach. My natomiast jesteśmy daleko z tyłu. Ma pan wrażenie, że w tym wyścigu można wygrać, bo wydaje mi się, że gdyby większość miała do wyboru albo długą, merytoryczną, spokojną dyskusję na temat, dajmy na to, sytuacji demograficznej w Polsce, albo, przepraszam, za określenie, pyskówkę polityków gdzie ktoś komuś prosto w oczy mówi co o nim myśli, a ten drugi się odgryza, to chyba jednak sporo osób wybrałoby tę drugą opcję. Zapewne tak, ale ja bym oczekiwał też od osób odpowiedzialnych za, za to, co właśnie może się wydarzyć, czy będzie się działo wkrótce przed wyborczo w naszym kraju, żeby spojrzeli na to, że świat, się, świat informacyjny się zmienia. Jest sztuczna inteligencja, która bardzo szybko wchodzi na rynek w różnych postaciach. To nie jest pomoc do pisania postów albo do robienia sobie grafik. To jest naprawdę potężne narzędzie, które, z którego powinno się skorzystać i ta dynamika powinna być wykorzystywana również w spotkaniach z obywatelami. Jeżeli face-to-face, face, kontakt face to face jest kontaktem, którego nie zastąpi żadna sytuacja taka, oczywiście ważne, żeby były te debaty e, online, ale też ta, e, to spotkanie face to face jest bardzo istotne, co właśnie Peter Madzian, nie wiem czy wygra, czy nie wygra, zobaczymy jeszcze. Natomiast e, widać było jego zaangażowanie i przypomnimy sobie jeszcze Obamę. Przecież Obama wygrał wybory dlatego, że jego kampania opierała się door to door, czyli odwiedzanie ludzi, chodzenie od drzwi do drzwi. To jest cały czas potrzebny element nie, e, niedoceniany w kampanii wyborczej. Jak przełamać tę sytuację, w której wymianę argumentów, wymianę myśli, dialog zastąpiło obrażanie przeciwnika albo wyśmiewanie przeciwnika i jego argumentów z nadzieją, że to wystarczy? Co z tym zrobić? Mhm. Jak to przełamać? No bo oczywiście można y, zdyskredytować przeciwnika politycznego i wygrać w krótkim terminie, ale na dłuższą metę to nie sprawi, że wyborcy tego drugiego znikną z Polski. Tak, trzeba na pewno, To jest kwestia umiejętności dyskusji. Ja powiem jak ja robiłem na takich przystankach naszych, kiedy ktoś przychodził i mi atakował dość nieprzyjemnie, czasami personalnie i widziałem, że z tą osobą nie będę w stanie wymienić merytorycznie, ta nasza dyskusja nie będzie merytoryczna i wymiana poglądów nie będzie miała tutaj racji bytu. Ja, ja taką osobę przepraszałem, odwracałem się i odchodziłem napięcie, mówiąc, że my, ja widzę, że my nie będziemy mogli ze sobą porozmawiać. Przepraszam, nie będę kontynuował tej rozmowy. Kończyłem. I każdy z nas może mieć, wypracować sobie sposób e, takich rozmów. E, media różnego rodzaju, telewizja, radio również, zapraszając, zapraszając gości. Jeżeli zrobi e, tak zwaną wtopę raz, drugi, trzeci, no przepraszamy pana bardzo, panie senatorze, panie pośle, e, ponieważ pan obraża ludzi, u nas pan już nie zagości. E, I to e, taka e, przypominanie i wskazywanie e, czarna lista zrobiłaby swoje, ale warunek. Wszystkie media powinny kierować się e, tą samą dewizą, i w ten sposób prowadzić i, albo odsuwać na karną ławkę, sadzać takich właśnie przedstawicieli, na jakiś czas zawieszać ich udział. I to by pomogło, bo ludzie by odzyskali zaufanie też do mediów publicznych i powiedzieli, nareszcie ktoś się za nich wziął. A w Sejmie jest marszałek i za obraźliwe słowa e, powinna być skuteczna kara, szybka i skuteczna kara za to, co się dzieje. To nie jest ich prywatny folwark. To jest nasze państwo, obywateli, społeczeństwa. E, I ja oczekuję od takich ludzi szacunku, bo to, co robią, to okazują mi brak szacunku. E, I ja sobie tego po prostu nie życzę. I to są też nasze pieniądze, możemy śmiało powiedzieć. Zdecydowanie tak. I nie życzyłbym sobie, żeby prezydent zwracał się do dziennikarzy w ten sposób, jak się zwrócił, żeby się pan ogarniał bo ja bym powiedział, panie prezydencie, niech się pan sam ogarnie, bo to nie jest ustawka kibolska, tylko jeżeli spotykacie się z mediami, to proszę okazywać szacunek wszystkim, którzy są na, na sali. Lista przykładów niestety mogłaby być znacznie dłuższa. Pan powiedział o pięknej teorii. Czy nie jest aby tak, że teraz w cenie jest im głośniej, im ostrzej, tym lepiej? Zawsze tak było, jest i będzie. Emocje, potrzebne są emocje. Żeby sprzedać coś, potrzebne są emocje. Wystarczy popatrzeć na reklamy w telewizji na przykład, czy w w mediach musi być obrazek szybki, emocjonalny, z dobrą muzyką. To się musi zadzieć Najlepiej, żeby było jak najkrótsze, bo nie mamy czasu, więc to musi być raz, dwa, trzy, cztery sprzedane. I wtedy, I wtedy to jest chodliwe. Natomiast dzisiaj tak to będzie wyglądało. Co gorsza powiem, że to się nawet nie będzie sprzedawało dla młodych ludzi. A o tych, o tych ludziach wspominamy. Oni żyją zupełnie w innym klimacie, w innej przestrzeni. Ja rozmawiałem z młodymi ludźmi, rozmawiam i naprawdę nie będę przy podawał przykładów, ale jak pytam o nazwisko, czy znasz tą, czy tą osobę i dowiaduje się, że nie, nie wiem kto to jest to muszę y, y, mieć kamienną twarz i, i udać, że no okej, okay, dobra, no to, to i, więc mamy co robić. No tak, bo zastanawiam się jak w tempie tiktokowym i przy płytkości tiktokowego na przykład przekazu rozwiązywać kwestie związane z demografią, z gospodarką, z oświatą, z ochroną zdrowia trzeba próbować robić to cały czas. Najlepiej, żeby to, tym zajmowali się inni młodzi, bo oni najlepiej trafią do młodych, ale nie, nie przestawajmy. Henryk Wujec powiedział, że żeby nigdy nie przestawać, tak, że, że to działanie jest nam cały czas potrzebne, żeby ta iskierka się ciągle świeciła gdzieś tam widoczna na horyzoncie. Raz się nie uda, drugi raz się nie uda, ale może gdzieś ktoś do kogoś w końcu trafi. Na pewno nie można można składać broń. Doceniam Pana idealizm. Jeszcze... Jestem idealistą i wierzę w to, że to pomoże nie tylko mnie, ale wielu innym osobom, którzy są podobni do mnie w tym, żeby Polskę zmieniać. Jeszcze jedna kwestia na koniec. Wspomnieliśmy o tym zniechęceniu polityką, które może brać się z różnych sytuacji. Zastanawiam się, jakie znaczenie ma też skuteczność państwa w takich głośnych przypadkach, jak na przykład negowanie Holokaustu, które pozostaje bez rozstrzygnięcia. Dotyka pan y, y, mo, dla mnie osobiście y, ważnej kwestii, y, bo ja bardzo mocno, y, nie wiem, czy to będzie adekwatne słowo, przetrawiłem, przerobiłem y, kwestię y, Holokaustu jako historii. Y, y, y, zmierzyłem się z tym, Będąc w obozach, postawiłem sobie za cel, że na pewno większość obozów odwiedzę w Polsce i to zrobiłem, ale zrobiłem to w szczególny sposób. Nie będę już wchodził w szczegóły. Jeżeli słyszę coś takiego, dla mnie państwo polskie powinno natychmiast zareagować. Robert Hojda, Fundacja Aktywna Demokracja, program Zatrzymaj Faszyzm, Tour de Konstytucja. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie. Reklama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 Reklamie Ogłoszenie społeczne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 Głoszenie społeczne.